Pozwólcie, że jeszcze przed Wieczerzą Pańską dotknę jeszcze jednej troski z tej, że tak powiem, wyższej półki. W swojej łasce Dał nam życie. Dał nam zbawienie. Wyciągnął nas z tego błota grzechu, z nieprawości. Oczyścił nas, uświęcił nas. Dał nam nowe życie. I wskazał e, przez e, swoje słowo drogę, którą mamy iść do chwalebnej wieczności. Ale z własnego doświadczenia i z wielu różnych rozmów. Wiem, że wierzący ludzie na tej drodze do wieczności mają chwilę wątpliwości, mają chwilę zmagań, mają chwilę załamań, w których albo powątpiewają, w swoje zbawienie, albo niektórzy nawet zaczynają żyć w jakimś takim lęku, że nie dotrą, że nie wytrzymają, że gdzieś po drodze się zgubią, zginą. I z jednej strony myślę sobie, no niedobrze, kiedy człowiek jest zbyt pewny siebie. Niedobrze jest, kiedy jest pyszny i zarozumiały. I w sytuacji, kiedy powinien pokutować, nie pokutuje, ale uważa, że Boża łaska wszystko przykrywa, uważa, że skoro no przecież nawrócił się to już teraz mu nic nie grozi i teraz prosta droga do Królestwa Bożego. Myślę, że jest rodzaj takiej duchowej zarozumiałości, w której człowiek zaczyna brnąć w różne złe rzeczy, ale się tym nie przejmuje i nie pokutuje z tego, dlatego, że opacznie pojmuje Bożą łaskę i zapomina o tych różnych napomnieniach, które Słowo Boże kieruje do wierzących, że jeśli będą żyć według ciała, to zginą. Że jeśli będą pobłażać grzechowi, to ten grzech jest w stanie zniszczyć ich życie. I szczególnie listę Hebrajczyków zawiera poważne ostrzeżenia dla tych, którzy tolerują grzech w swoim życiu i którzy przestali pokutować. Którzy właśnie zaczęli się bać tego świata, zaczęli bać się strat w tym świecie, że coś stracą na tym świecie, a przestali bać się Boga i Jego sądu, i Jego gniewu i Jego sprawiedliwości. Z drugiej zaś strony są ci, którzy żyją właśnie w tym takim niewłaściwym lęku, który nie wyrasta z tego, że nie pokutują, który nie wyrasta z tego, że oni nie żałują swoich grzechów nie, nie szukają Bożego Królestwa ale patrząc na siebie i na własną niedoskonałość patrząc na swoje potknięcia, patrząc na swoje błędy, patrząc na te różne rzeczy, które nadal w sobie widzą niedoskonałe, albo słabe albo grzeszne, albo nieprawe, zaczynają zatracać widok na Zbawiciela. Zaczynają zatracać zrozumienie Bożej łaski, która działa w życiu niedoskonałych ludzi. Gdzieś w myśleniu wielu wierzących ludzi zachodzi taka przemiana, jaką widzimy w sercach Galacjanów, że zaczynają w wierze. Zaczynają, przychodzą do Boga, wiedzą, że nic nie mają. Bóg otwiera ich oczy na ich nędzę, na ich ubóstwo duchowe, na ich stan grzeszności. I przychodzą do Boga i mówią: nic nie mam, panie, zmiłuj się na ratuj mnie. Nie przychodzą, żeby mu coś zaoferować i powiedzieć: panie, zobacz, ja to robię dobre, czy tamto. Już Bóg im pokazał, że nie, mają, nie mogą nic robić, żeby siebie zbawić. I nie mają mu nic do zaoferowania. I przychodzą w swojej nędzy, przychodzą w swoim ubóstwie i się radują. I faktycznie doświadczają łaski, doświadczają zbawienia, cieszą się, radują się, Bóg mnie zbawił, padają wszystkim, ale z czasem gdzieś zaczynają iść dalej, dalej, dalej i nagle zaczynają myśleć, że teraz skoro już Bóg nam przebaczył, skoro Bóg nas już zbawił, no to teraz, żeby się utrzymać na tej drodze zbawienia, no to oni muszą pokazać Boga, To oni muszą teraz dowieść czegoś. I tutaj jest znowu taki jest taki dylemat między tymi wezwaniami Pisma, które nam mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I, tymi, I tym wysokim celem, jaki mamy jako chrześcijanie, aby być jak Chrystus. Aby pod każdym względem w Niego wzrastać, aby być tak jak On. A tym oświadczeniem Bożym, że mimo naszej niedoskonałości w Jezusie Chrystusie jesteśmy sprawiedliwi. Mimo tego, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego, do czego jesteśmy wzywani. Mimo, że nie żyjemy w całej pełni tak, jak powinniśmy żyć. Bóg nas akceptuje w Jezusie Chrystusie. Jeśli w Nim trwamy, jeśli w Nim ufność pokładamy. I tu jest gdzieś napięcie, które czasami zaczyna... Gdzieś właśnie ta, ta świadomość tego, że jesteśmy przyjęci w Chrystusie, żeśmy umiłowani w Chrystusie, żeśmy oczyszczeni, żeśmy wolni od naszych grzechów i nieprawości, gdzieś to w obliczu tego, tej ciągłej naszej niedoskonałości, tych naszych błędów, naszych braków, zaczyna gdzieś to się gubić. I wielu ludzi, którzy myślę są wierzącymi ludźmi, zaczynają gdzieś dryfować od społeczności z Bogiem. Przez to właśnie niewłaściwe pojęcie łaski Bożej w tej mierze. Przez to nierozumienie tego, że Bóg jest naszym Ojcem. I tak jak my, jako ziemscy ojcowie, niedoskonali, odzwierciedlamy w jakiś sposób Jego ojcowskość, Jego miłość, tak gdzieś tą kwestię gubimy. Przecież my, mimo że nasze dzieci są niedoskonałe i pełne braków, i pełne błędów, Chyba, że ktoś ma Maję taką doskonałą w domu Ale to jest wyjątek <śla> Która też ma swoje słabości My je kochamy Zawsze Nigdy nie przestajemy ich Traktować jako nasze dzieci Dlatego, że to czy tamto zrobią To nas może boleć To nas może obrazić Urazić Ale one zawsze są naszymi dziećmi, które kochamy bez względu na to, jaką drogą pójdą, bez względu na to, co zrobią, to są zawsze nasze dzieci. I jeśli my, jako niedoskonali ojcowie, niedoskonałe matki, potrafimy tak kochać, o ileż bardziej ten Ojciec w niebie, który jest doskonały, który przyjął nas w naszej nędzy, przyjął nas, kiedyśmy mieli mu nic do zaoferowania, o ileż bardziej dzisiaj przyjmuje nas, kiedy oferujemy Mu naszą doskonałą służbę. Jeśli jest to szczera służba z serca, jeśli jest to, to służba, która wyrasta z pragnienia, podobania Mu się, to On ją przyjmuje w Jezusie Chrystusie i On czyni ją doskonałą w Nim, przez Jego zasługi, przez Jego dokonania. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, mam tę pewność, że ten który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Skąd miał taką pewność, że Bóg, który rozpoczął swą pracę w życiu Filipa, będzie ją pełnił. Dlatego, że znał Boga. Dlatego, że znał Jego dobroć, Jego cierpliwość, Jego wytrwałość. I miał tą pewność, miał tą ufność Bogu. Pamiętacie patriarchę Jakuba, który był tak zmiennym człowiekiem, tak przewrotnym człowiekiem, jak zresztą jego imię mówi. A jednak ten człowiek, który w całej swej niedoskonałości jednak trzymał się Boga, jednak jakoś ufał Bogu. Widzimy, że ta jego wiara jest taka ciekawa do w ogóle rozważania. Niemniej jednak jakoś trzymał się Boga ale miał takie chwile poważnego zwątpienia miał takie chwile, kiedy o coś się modlił, coś, coś mówił ale robił inaczej szczególnie kiedy miał się ze swoim bratem Ezałem spotkać to idealnie to widać jak pięknie się modli i jak kombinuje po swojemu dalej według ciała i Bóg do niego przychodzi i mówi oto ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. Zobaczcie, jak obietnica. Mówi, nie bój się, nie lękaj się, będę z Tobą i to, co Ci obiecałem. Masz to pewne u mnie. Zrobię to wszystko. Nie patrz na okoliczności, nie patrz na swoją tutaj to, co kiedyś narobiłeś, na te kłamstwa swoje stare, na te wszystkie rzeczy. Nie patrz na to. Zaufaj temu, co ci powiedziałem. I trzymaj się tego. Ileż to razy Izrael chwiał się i, i, i wątpił i odchodził od Boga. I zobaczcie, co Bóg mówi do swojego ludu odstępczego w księdze Izajasza w 54 rozdziale mówi, choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię. A przymierze mojego pokoju się nie zachwieje. Mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Choćby wszystko wokół się chwiało i waliło. Bóg mówi, moja łaska Cię nie opuści. Będę dla Ciebie łaska i moje przymierze się nie zachwieje, dlatego, że ja się nad Tobą mintuję. czyżby nasze przymierze miały słabsze podstawy niż przymierze Izraela Starego Testamentu czyż ten kamień węgielny, którym jest Jezus Chrystus na którym ta budowla się zasadza był słabszym kamieniem od tych tablic, tablic kamiennych i prawa Bożego Pan Jezus mówi, owce moje, głos mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie zginą na wieki. I nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkich. I nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Jezus zapewnia nam bezpieczeństwo w swoich rękach. Jeśli jesteśmy, jeśli weszliśmy do Jego wczarni, on jest dobrym pasterzem, który położył swoje życie za nas. I on będzie się troszczył o to, żebyśmy doszli tam, gdzie nas zechce zaprowadzić. Niektórzy martwią się różnego rodzaju starymi, jakimiś. Bestiami, które za nimi się ciągną. Myślę, że jest to wielki ciężar dla tych, którzy w świecie skalali się różnego rodzaju grzechami, różnego rodzaju, weszli w różnego rodzaju problemy, które nie, niejednokrotnie jeszcze przez lata ciągną się w ich życiu jako wierzących ludzi. Ale znowu postojan w swoim liście mówi jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam, czyli Bóg, jest w światłości, mamy społeczność z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli dzisiaj przyszliśmy do Jego światłości, jeśli dzisiaj oddaliśmy Mu siebie i staramy się lgnąć do Niego, nie ukrywamy niczego w naszym życiu. Nie próbujemy tam jak, jakąkolwiek ciemność w sobie zostawić. Ale przychodzimy z, całym, z tym wszystkim, co nas tam obciąża i cokolwiek tam było nieprawego. Jeśli chodzimy w Jego światłości, mamy tę obietnicę całkowitego oczyszczenia nas z wszelkiego grzechu. I dalej Jan też pisze, że jeśli teraz byśmy zgrzeszyli, to też mamy orędownika, który wstawia się za nami. Sprawiedliwego Jezusa. Jeśli wyznajemy dzisiaj nasze grzechy, jeśli pokutujemy z nich, On nam odpuści, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Czy boimy się doświadczeń, pokuszeń, które mogłyby nas odwieść od Boga? Apostoł Paweł w liście do Koryntia mówi dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, nie dopuści abyście byli doświadczani czy kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokuszeniem czy doświadczeniem to jest to samo słowo da i wyjście abyście mogli je znieść dlatego, jak ostatnio mówiliśmy, głupotą jest martwić się o to, czy my będziemy w stanie to czy tamto znieść dzisiaj dzisiaj nie, nie musisz tego znosić więc nie masz też łaski, żeby to znieść. Więc bez sensu jest dzisiaj martwić się o to i obawiać się czegokolwiek, co miałoby na nas przyjść. Jeśli znajdziesz się w tym miejscu, to Bóg nie dopuści, aby było to ponad Twoje siły, ale możesz być pewny, że da Ci łaskę, aby to znieść. A więc i w tej mierze nie musimy się niczego bać, nie musimy się lękać. Cokolwiek nas oddzieli, cokolwiek nas odłączy, tak jak Paweł w liście do Rzymiu pisze w ósmym rozdziale Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Zmartwienia? Troski? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? W tym wszystkim mówi Zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował Albowiem mówi, jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, to dopiero rozwinięte skrzydła. Nie ma nic, nigdzie. Nie ma takich rzeczy, nie ma takich miejsc, nie ma takich możliwości. I te wszystkie rzeczy, żadne inne stworzenie nawet, nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nikt z nas nie musi żyć w strachu o to, że wytrwamy, że nie odpadniemy jeśli tylko patrzymy na Jezusa, jeśli tylko w Nim naszą ufność pokładamy, jeśli prawdziwie On jest naszym zbawieniem, jest naszym Panem. Nie musimy się niczego bać, nie musimy się niczego lękać. Nic nas nie jest w stanie odłączyć od Jego miłości. On nas zawsze będzie kochał wieczną miłością. Jeśli będziemy myśleć o sobie, jeśli za bardzo skupiamy się na sobie, będziemy nędzni. Bo jesteśmy nędzni. Jeśli będziemy się karmić tym, co jest w nas, to tylko czeka nas nędza. Natomiast jeśli patrzymy na Boga, na Jego dobroć, na Jego łaskę, na Jego wielkie zbawienie, jeśli Jego podziwiamy, jeśli Nim się zachwycamy, jeśli o Nim rozmyślamy, nasze serca napełnia Jego pokój. Nasze serca przepełnia Jego miłość. Możemy radować się i weselić w Jego wielkim spawieniu, które On sam nam zgotował bez naszej pomocy. I dzisiaj nie potrzebuje naszej pomocy, żeby nas spawić. Tego, czego On dzisiaj oczekuje, to wiary, poddania Mu siebie, całkowitego poddania Mu się, całkowitego posłuszeństwa, ufności, że, tak, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do końca. Że to nie z nas nie z naszych wysiłków, nie z naszych starań żeśmy weszli do Królestwa i nie przez nasze wysiłki przez nasze starania ostaniemy się w tym Królestwie ale jak zaczęliśmy w wierze tak w wierze do końca mamy pielgrzymować dobrze jest sobie to przypominać żebyśmy nie zbłądzili żebyśmy nie zaczęli dobrze w duchu w ufności w to co on uczynił a próbowali skończyć na własnych siłach w własnych siłach Możemy tylko się zniszczyć. Nasze zbawienie od początku do końca jest w nim. On jest alfą i omegą. On jest zarówno początkiem, jest sprawcą, i czytamy i dokończycielem naszej wiary. Nie tylko sprawcą, ale i dokończycielem. I w nim jest nasza, i powinna być cała nasza ufność. Dlatego powtarzam, drogie dusze, nie patrzcie na siebie. Za bardzo. Trzeba tam patrzeć czasami, aby pokutować. Ale niemy nasze wzrok na ich na Chrystusie, naszym drogim Zbawicielu, na mocy Jego krzyża, wielkości Jego zbawienia, wielkości Jego łaski wobec nas, grzeszników. I nie ustawajmy Go chwalić i dziękować Mu, i wielbić Go i radować się tym zbawieniem, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia na wieki. Chwała Bogu. Powstańmy jeszcze proszę do modlitwy. Nie Wielbimy Cię za Twoją wielką łaskę, za Twoją wielką dobroć, za to doskonałe zbawienie, którego sam dokonałeś, jako jedyny, który może zbawić wszelkie nasze starania, wszelka nasza religijność, wszelkie nasze wysiłki, dobre uczynki, to wszystko marność, to wszystko błoto, to wszystko jak szata splugawiona, niegodne. Ciebie Panie i Twojej świętości jedynie śmierć naszego Pana na krzyżu Jego czysta krew przelana za nas grzeszników o moc oczyścić i uświęcić i spawić, i wyzwolić z wszelkiej nieprawości jedynie w Nim jest nasze zbawienie, jedynie w Nim jest nasze życie i bez Niego nic nie znaczymy bez Niego jesteśmy skupieni. choćbyśmy nie wiadomo jak się starali cokolwiek byśmy obiecywali jakkolwiek byśmy chcieli nasze zbawienie jest w Panu Jezusie Chrystusie w Jego doskonałym dziele na krzyżu Golgoty w Jego zmartwych zmartwychwstaniu i dzisiejszym wstawiennictwie w niebie za nami Panie w Tobie chcemy pokładać tę ufność jaką mieliśmy na początku Tobą się radować o Tobie rozmyślać, Ciebie poznawać bo to jest życie wieczne by Ciebie poznawać, by w Tobie wzrastać. Pomóż nam, Panie, mieć nasze oczy skierowane na Ciebie, nasz duchowy wzrok, nasze serca ku Tobie skierowane. Dziękujemy. Dziękujemy, Panie, że nam o tym przypominasz, że w tak wielu miejscach w swoim Słowie zawarłeś te przypomnienia abyśmy nie pobłądzili, abyśmy nie zeszli na drogi naszej cielesności i pustej religijności ale mieli to życie prawdziwe które jest tylko w Tobie w społeczności z Tobą Panie na pamiątkę Twojej śmierci Twojego cierpienia Łamiemy ten chleb który przypomina nam o Twoim złamanym ciele za nas zbitymi, krzyżowanym, za nasze grzechy, za nasze nieprawości, za te wszystkie braki, za te wszystkie niedociągnięcia, za tą całą niedoskonałość, która niejednokrotnie tak nas zniechęca i osławia i budzi różnego rodzaju wątpliwości i lęki. Dziękujemy Panie, żeś poszedł na krzyż. Aby nas słabych, grześnych ratować. Po ten chleb. Daj, Panie, byśmy biorąc tego chleba prawdziwie wysławiali Ciebie i mieli z Tobą bliską społeczność i trwali w Tobie, Panie, a Ty w nas. Dając nam siłę i odwagę i moc, by przeciwstawiać się wszelkiemu złu, zarówno w nas, jak i wokół nas. też prosimy ten kielich wina daj Panie byśmy nikt z nas nie wyszedł z tego miejsca z poczuciem jakiejś winy, jakiegoś grzechu jakiejś nieprawości, ale by każdy z nas miał tę łaskę by ufać w moc tej krwi przelanej na Golgotę, o którym świadczy ten kielich na którą ten kielich wskazuje nam przypomina nam że i dzisiaj dla każdego grzesznika pokutującego jest odpuszczenie grzechów, jest uwolnienie z wszelkiej nieprawości, wyzwolenie z wszelkich więzów w grzechu. Popłogosław prosimy o ten kielich i daj nam Panie tę łaskę trwania w Tobie i codziennego prania naszych szat, abyśmy byli godni Weź na Twoją uczta, kiedy przyjdziesz. No. Panie, bliską społeczność, kiedy teraz będziemy brali z tego chleba, pili z tego kielicha. Bądź uwielbiony w nas. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś z jakikolwiek przyczyn nie może brać udziału w tej wieczerzy, proszę, aby teraz usiadł.